Witam serdecznie. Dzisiaj gościem jest Krzysztof Jędrzejewski, właściciel Kopeksu, jeden z najbudaczych Polaków, który będzie się dzielił nie biznesem, ale będzie się dzielił tym, co jest w życiu dla niego najważniejsze, czyli swoją relacją z Bogiem. Krzysztof, powiedz, jak zaczęła się Twoja relacja z Bogiem? Wychowałem się tradycyjnie, czy w tradycyjnej rodzinie katolickiej i od początku chodziłem na religię, chodziłem do kościoła. Natomiast w wieku już, jak byłem w szkole średniej, nurtowało mnie takie podstawowe pytanie, jaki jest sens i cel życia. I to było pytanie, na które cały czas usiłowałem w jakiś sposób znaleźć odpowiedź. Chodząc do kościoła zacząłem się zastanawiać nad tym, co się dzieje w trakcie nabożeństwa. W pewnym momencie stwierdziłem, że no, w zasadzie całe nabożeństwo to już znam, tylko kazania się różnią, także... Będę chodził tylko na kazania, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że to lepiej w tym czasie pójdę sobie do lasu, przemyślę różne sprawy i że może w ten sposób będzie to bardziej efektywne, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. W tym czasie też pamiętam, że miałem z kolegą z klasy taką rozmowę właśnie na temat wiary, w co wierzyć, gdzie dyskutowaliśmy i pamiętam jak kolega zadał pytanie, ale dlaczego nie wierzyć na przykład w grzejnik? Pamiętam, że w wyniku tej dyskusji no, doszliśmy do, do przekonania, że rzeczywiście no, wierzenie w jakieś rzeczy materialne jest bez sensu, że musi być jakiś wymiar duchowy, musi być jakaś istota duchowa, yy, w którą można wierzyć, inaczej to jest bez sensu. Natomiast kolejne pytanie, które pamiętam kolega zadał, to, to dlaczego akurat wierzyć w Jezusa Chrystusa, dlaczego nie w Allaha albo w Buddę czy jakiegoś innego. I pamiętam, że w tamtym momencie nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi, dlaczego akurat w Jezusa, a nie w innego Boga. A nawet, tak rozmawiając we dwóch, doszliśmy do takiego przekonania, że być może wynika te, te... Ci różni bogowie wynikają z różnych kultur funkcjonujących w danym kraju, a tak naprawdę to jest jeden bóg, jedna istota. Natomiast w późniejszym okresie, kiedy dalej szukałem tej odpowiedzi na to pytanie, jaki jest sens i cel życia, dalej chodziłem na religię i zadając to pytanie księdzu, ksiądz mi podsunął książkę pod tytułem Taka jest nasza wiara Krenzera, którą po przeczytaniu rzeczywiście spowodowało to we mnie takie przekonanie już moje własne, osobiste, że Jezus Chrystus jest tym właściwym Bogiem i pojawiło się we mnie to przekonanie i wiara już taka moja, jako moje przekonanie osobiste. Drugim takim etapem, kiedy już poszedłem na studia, to zacząłem spotykać się z ludźmi z ruchu Nowego Życia, którzy zaproponowali, żeby razem studiować Biblię, czytać. I ja też na to zgodziłem się. I zacząłem wtedy czytać Biblię. I czytając ją rozdział po rozdziale, poznając, dyskutując na ten temat z osobami razem, no, wtedy zrozumiałem, na czym ta wiara polega, co jest istotą, na czym się opiera, i wtedy dla mnie to odpowiedź, dlaczego w Jezusa, a nie Walacha czy innego, była okazała się jakby oczywista, i wtedy miałem pełne przekonanie, że to Jezus Chrystus jest tym właściwym Bogiem, który właśnie w Biblii wręcz stwierdza: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Także wtedy przestałem mieć jakiejkolwiek wątpliwości, że jest jakiś inny, inny Bóg. Natomiast czytając tą Biblię coraz głębiej, też zacząłem poznawać i rozumieć, na czym ta wiara polega, co w niej jest istotne, a co jest tylko pewnego rodzaju obrządkiem, pewnego rodzaju religijnością czy pewną powierzchownością, że Bogu nie zależy właśnie na takich pewnych pozorach, które wytyka właśnie w Biblii przy postawie faryzeusza, ale chodzi o postawę serca, o prawdziwe oddanie się Bogu i uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. Dlaczego człowiek miałby uznać Jezusa za, za swojego Pana? Co, co Cię przekonało do tego, żeby uznać Jezusa za swojego Pana? Czytając Biblię, no są te dwa takie fragmenty które bardzo często się przytacza. Jeden to jest w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, szesnasty werset, że właśnie poprzez wiarę, uznanie Jezusa Chrystusa możemy dostąpić zbawienia i że jest to jedyna droga. I drugi fragment, który jest często przytaczany w liście do Efezjan w drugim rozdziale w wierszu ósmym i dziewiątym, który też mówi w sposób jasny i oczywisty, że wiara pochodzi z łaski, czyli że na to zbawienie pochodzi z, z łaski, czyli że na to zbawienie nie da się zasłużyć, nie da się zarobić, wypracować, tylko ono wymaga zawierzenia, czyli to, co właśnie pytałeś się, czyli uznania Jezusa Chrystusa, że jest moim Panem, Yy, i no, te dwa fragmenty mogę przytoczyć, że w taki sposób to mnie przekonało do końca mhm. yy, to wprawdzie mówiłeś o tym, ale to mogłeś nas słuchaczom więc zadam to pytanie yy, też yy, czy to był jeden moment czy to był dłuższy proces w ramach którego doszedłeś do tego przekonania do znania Józefa pana yy. w moim przypadku to był długi proces, bo tak jak mówiłem najpierw to w ogóle było poszukiwanie i uznanie, że jest jakiś Bóg, że to jest konkretnie ten Bóg yy, i że to jest moje osobiste przekonanie, a nie coś, co ja wyniosłem z domu, bo tak rodzice mówili i tak dalej. W związku z tym to był taki pierwszy etap, kiedy określiłem się, że uznaję Boga, wierzę, że On jest yy, i to jest moje. Drugi yy, znacznie dłuższy etap i proces to był proces poznawania i zrozumienia. No dobrze, to skoro Bóg jest i ja w Niego wierzę, to powstaje pytanie, to co On ode mnie chce, czyli co On w ogóle mówi, na czym ta wiara polega. I ten proces jest znacznie dłuższy. To jest kwestia raz czytania bezpośrednio Słowa Bożego, czyli Biblii, ale również rozmawianie z innymi osobami, które są wierzącymi, które szereg rzeczy mogą wyjaśnić, pokazać różne sposoby poznania i zrozumienia tego, to jest ewentualnie też poznawanie tego słowa przekazu poprzez różnego rodzaju książki, konferencja, spotkania. W związku z tym w moim przypadku to był taki dłuższy proces wzrastania, kiedy coraz więcej rzeczy odkrywałem i poznawałem. Kolejne etapy to wiązały się z takim coraz większym i coraz głębszym zawierzeniem. Bardzo często w kościołach mówi się o czymś takim jak zaufanie Bogu. Dla mnie w tym początkowym okresie było to takie w miarę jakieś takie trywialne. No, jak najbardziej, jak wierzę w Boga, to też i Mu ufam. Dopiero później, kiedy w życiu znalazłem się w trudnych sytuacjach, kiedy czułem się odrzucony, w jakiś sposób pokonany, gdzie zrobiłem ja błędy, czy, czy poniosłem jakiegoś rodzaju porażkę, wtedy zrozumiałem, że to zaufanie Bogu jest dużo głębsze, dużo głębszą decyzją i wiąże się z poleganiem na Bogu. Czyli, że ja bardziej polegam na Bogu, niż na swoich możliwościach, na swoich umiejętnościach, na tym majątku, który posiadam, Czyli jest to, to, to zaufanie Bogu wiąże się z takim procesem zmiany mentalności, zmiany postawy yy, i zrozumienia, że to co ja mogę, to czym ja dysponuję, w określonych sytuacjach jest niewystarczające. Czyli w określonych sytuacjach to mi nic nie daje. Ja nie jestem w stanie, pomimo tego co posiadam, co potrafię, nie jestem w stanie tej sytuacji zmienić, poprawić, odwrócić natomiast Bóg jest wszechmogący i jest w stanie zrobić wszystko On jest w stanie każdą sytuację w jakiś sposób może nie cofnąć, ale wyprowadzić z niej, żeby, żeby była dobrym w, w późniejszym czasie żeby była dobra w późniejszym czasie czyli dopiero właśnie na skutek takich trudnych sytuacji ja potrafiłem polegać na Bogu dużo bardziej, dużo głębiej i dopiero wtedy zrozumiałem, że to właśnie na tym polega zaufanie, na oddaniu się Bogu, że to On jest w stanie zrobić wszystko, a ja ze swoimi możliwościami niestety nie wiem. Czy zaufanie Bogu oznacza też bierność z naszej strony, czekanie na jej ja, się, bo to, jest, to jest miejsce, gdzie zobaczyłem, e, rozmawiając szczególnie z ludźmi biznesu, z ludźmi interesującymi się rozwojem osobistym, którzy osiągnęli pewne rzeczy dzięki działaniu i całe zaufanie pokładają w sobie i kiedy mówi się im o pokładaniu zaufania w Bogu, wielu z nich mówi, ale jak ja przestanę pracować, ale jak ja przestanę się wysilać, to ja przecież nic nie będę miał. Jakbyś wyjaśnił mhm. tą kwestię dla tych ludzi? Rzeczywiście dla osób, które są bardzo działające, przedsiębiorcze, energiczne, wiele rzeczy robią i udaje im się dzięki tym ich możliwościom, umiejętnościom i tak dalej. Trudno jest tak zmienić postawę i powiedzieć, no dobrze, to ja nic nie jestem w stanie zrobić, to wszystko może Pan Bóg zrobić. Natomiast Pan Bóg tu mówi w sposób też taki jasny, że okej, okay, Pan Bóg może wszystko zrobić ale oczekuje, że człowiek, że człowiek ze swojej strony pewne rzeczy będzie robił w ramach swoich możliwości i tak dalej. Pan Bóg oczekuje, że będziemy jak najbardziej używali w tym swojego intelektu, swojego rozumu, bo też nam dał to w takim celu, żeby to używać. Yy, w związku z tym to nie jest postawa, zaufanie to nie jest postawa bierności. Czasami niektórzy mówią tym fragmentem, że jak te ptaki niebieskie, co nic nie robią, a żyją. Pan Bóg nie ma takiego oczekiwania. Ma oczekiwanie, że my ze swojej strony będziemy starali się, robili najlepiej jak potrafimy, a resztę zaufamy i pozostawimy Bogu. Czasami jak tutaj się zapytałeś o tą postawę bierności, to też bardzo często stereotypowo no właśnie szczególnie osoby przedsiębiorcze mają problem z tą, ze słowem pokora bo no, w, rozmawiając o Bogu, o Biblii bardzo często jest używane, że powinno się być pokornym i tak dalej e, a pokora stereotypowo kojarzy się właśnie z biernością, z biernością czyli pokorny człowiek to tak stereotypowo to jest taki, który jest cichy, siedzi w kącie nikogo nie zaczepia, nikomu nie przeszkadza i tak dalej, natomiast jak patrzymy na Jezusa, który śmiało możemy powiedzieć, że był pokorny to on nie był bierny najlepszym przykładem jest to co w świątyni jak rozwonił kupców on dalej ma postawę pokorną a jednocześnie można powiedzieć, że wręcz ma emocje, bo tam jest powiedziane nawet o gniewie i działa w sposób czynny, aktywny i tak dalej w związku z tym postawa pokory nie wiąże się z biernością ona jak najbardziej wymaga działania wymaga energii, żebyśmy coś robili. Postawa pokory bardziej się właśnie wiąże z tym, z uznaniem, że to Pan Jezus jest moim Panem, że ja sam nie jestem w stanie wszystkiego zrobić. A powiedz, co pomaga Ci podtrzymywać Twoją relację z Bogiem? Jakie elementy są kluczowe? To oczywiście dla też dla tych ludzi, którzy rozpoczynają swoją przygodę z Bogiem albo trwają. Co jest, co jest dla Ciebie takie istotne w podtrzymywaniu relacji z Bogiem? No tu można by było wymieniać wiele czynników, no ale no to pierwszym tym podstawowym to jest rzeczywiście ta kwestia zawierzenia, kwestia uznania, że Bóg jest jedyny że on jest wszechmogący. Później kwestia zrozumienia i poznania i w związku z tym czego Bóg ode mnie oczekuje. To, żeby utrzymywać z Bogiem relacje, żeby modlić się, być otwartym na słuchanie go poprzez różne zjawiska, to co inni ludzie mówią i tak dalej. To, jak poznajemy Biblię, to po prostu to Bóg mówi, że najbardziej to jest najbardziej mu zależy właśnie na relacji z ludźmi. Na to, żeby, żeby ludzie byli nastawieni i otwarci na Boga, a dopiero później działali, dopiero później coś robili. Czasami sam nawet chrześcijanie wpadają tak, w taką pułapkę, że dla nich staje się ważniejszym zrobienie czegoś dla Boga, dla królestwa Bożego i zaczynają to, być, to zaczyna być dla nich priorytetem, a relacja z Bogiem schodzi na drugi plan. Zresztą zgodnie z tym polskim przysłowiem, że cel uświęca środki, które niestety nie jest biblijne. I ja tu mówię, że Bogu w takich sytuacjach nie o to chodzi. Bo Bogu chodzi przede wszystkim, żebyśmy właśnie zaufali Bogu, żebyśmy mieli z Nim relację, żebyśmy Go kochali czego dopiero skutkiem, owocem ma być to, co robimy dla Boga a nie przyczyną to, co robimy to co robimy dla Boga, dla Królestwa Bożego, ma być skutkiem miłości i zaufania do Boga yy, także to no, ważne jest właśnie, żeby w ten sposób postrzegać ponieważ no, znów, stereotypowo my bardzo często funkcjonujemy w tej religijności uczynkowej, że musimy coś zrobić dla Boga, coś zasłużyć a Bóg w swoich słowach w Biblii mówi Prosto, miej najpierw relację ze mną, kochaj, uznaj mnie, bądź mi posłuszny, to jest najważniejsze. A potem z tego zaufania i z tej miłości rzeczywiście ona musi się uzewnętrzniać, realizować w tym, co robimy. Yy, także na pewno, tak wracając do pytania, to, co mi pomaga utrzymywać relację, to poznanie i zrozumienie Słowa Bożego, Biblii, bo w tym momencie rozumiem, czego Bóg ode mnie oczekuje kolejna rzecz taka może trochę trudniejsza no ale wszystkie trudne sytuacje z którymi się przydarzają, bo każdemu się jakieś trudne sytuacje przydarzają które są bolesne, raniące powodują niekiedy cierpienie no są to takie momenty, kiedy automatycznie zwracam się jeszcze bardziej do Boga bo jest mi źle to też tak zgodnie z tym Przysłowiem, jak trwaga to do Boga. Ale to, to tak w tej sferze emocjonalnej rzeczywiście tak to jest, tak to działa. Yy, kolejne rzeczy, yy, to powiem tak, generalnie ludzie, czyli ja stanowczo promuję, zachęcam do funkcjonowania w jakiejś wspólnocie ludzi wierzących, ponieważ to właśnie różne osoby w tej wspólnocie na różny sposób mogą zainspirować zasugerować, wpływać, że ta relacja z Bogiem jest ważna i żeby ją utrzymywać na bieżąco, stale i tak dalej. W związku z tym ważne jest, żeby być w jakiejś wspólnocie, żeby samemu gdzieś nie zdryfować w jakimś dziwnym kierunku. No i wszystkie inne jakieś kwestie, typu, nie wiem, książek, konferencji, też, też na pewno zachęca mnie do tej relacji z Bogiem głębszej i częstszej. Powiedz, powiedzieć, że różne trudne sytuacje tak, że sprawiają, że jak to mówi w przysłowie, jak trwoga to do Boga jako były terapeuta uzależni, mogę powiedzieć, że to jest dobry kierunek są gorsze są złe, ten jest dobry natomiast wiem, że takim pytałem Cię o to przed audycją, czy zgodziłeś się podzielić czymś bardzo osobistym, wiem, że też przeżyłeś jakby dwie tragedie tak? i śmierć Twojego brata i, i rozwód Jakbyś mógł się tym podzielić, wielu ludzi się z tym zmaga, tak? Z, mm -hmm. yy, może by rozdzielił to na dwie rzeczy. Pierwsze, śmierć u Ciebie, to była śmierć kogoś bliskiego, to może być kalectwo, nie wiem, takie rzeczy. I, jak, to, jak przez to przebrnąłeś? Mm -hmm. no, odejście żony na pewno było dla mnie taką na, największą traumą. Było to, oboje byliśmy wierzący i dość aktywnie działaliśmy w Kościele. Natomiast odejście żony związane było z tym, że właśnie na skutek takiej terapii, rozwoju osobistego, czy takich poszukiwań, żona de facto zmieniła światopogląd, poszła w kierunku New Age'u, hinduizmu, tantry serca, w wyniku czego no, wyprowadziła się z domu i w tej chwili już jestem ponad 3 lata po rozwodzie. I było to dla mnie taka sytuacja, kiedy miałem poczucie, że wszystko mi się zawaliło. Wszystko jest nieistotne, nie ma sensu yy, i wszystko wyglądało w takich czarnych barwach, no po prostu bez sensu. Ja wtedy miałem takie poczucie, że jestem przyparty do muru i wiedziałem, że w takiej sytuacji nie da się być, tak jak się to mówi, nie wiem, letnim, ciepłym, zrównoważonym i tak dalej, we mnie były dwie skrajności, dwie, dwie takie skrajne emocje. Z jednej strony widziałem rozwiązanie, że mogę mieć pretensje do wszystkich ludzi, do całego świata, do Pana Boga, mogę się obrazić na świat, na Pana Boga zgorzknieć i, i po prostu tą swoją frustrację w ten sposób wyładowywać lub druga opcja, którą widziałem to, że no w takiej sytuacji właśnie okazuje się, że ja sam nie jestem w stanie nic zrobić że ja sam ze swoimi możliwościami nic nie znaczę yy, i w takiej sytuacji mogę tylko jak gdyby całkowicie tak do końca i z determinacją zaufać Bogu czy oddać się Bogu wręcz powiedzieć, no to Panie Boże to rób co chcesz jestem do dyspozycji Jestem nikim, to teraz, to teraz mów, co mam robić. I ja w sumie wybrałem to drugie rozwiązanie, czyli zdeterminowałem się w wierze, co wiązało się w pierwszej kolejności z takim zaangażowaniem w różnego rodzaju działania społeczne różnych fundacji, stowarzyszeń, czy czasami jakichś służb przy, przy kościołach, które na różne sposoby pomagały osobom bezdomnym, uzależnionym w jakiś trudnych sytuacjach jakieś świetlice dla dzieci i tym podobne kiedyś nawet kiedy opowiadałem swoje świadectwo w domu dla bezdomnych to dostałem takie pytanie dlaczego pomagam ludziom odrzuconym i wtedy nagle przyszła mi taka bardzo szybka odpowiedź, że pomagam właśnie ludziom odrzuconym, bo sam zostałem odrzucony eee, a taka motywacja emocjonalna często jest bardzo silna. Także to był jeden taki aspekt, w który w coś się zaangażowałem, zgodnie z tą, co Bóg chce, żebyśmy działali i byli pomocni dla bliźnich. I to mi bardzo pomogło, ponieważ to mi dało takie poczucie robienia czegoś sensownego. Że coś mam do zrobienia, oprócz tych obowiązków związanych z pracą, z dziećmi, to mam coś do zrobienia że mogę coś robić więcej, co, coś sensownego. Drugie przekonanie, które potem mi się pojawiło, to była kwestia y, publicznego mówienia o Bogu, o, o wierze. I no właśnie na drugim etapie nabrałem takiego przekonania, że Bóg też oczekuje, żeby ludzie nie zachowywali wiary jako coś osobistego, intymnego, tylko żeby się nią dzielili. Ja z racji swojego statutu, możliwości, no, zacząłem to robić w jakiejś większej skali. I to była ta druga rzecz, która yy, zacząłem robić. Zacząłem też wtedy mówić właśnie swoje, swoją historię, swoje świadectwo. A kolejne rzeczy to już no, były pewnego rodzaju następstwem, czyli zacząłem coraz bardziej angażować się w kwestie, ja to nazywam miękkie, czyli li, związane z przywództwem, z relacjami między ludźmi. Yy, sam zresztą po, w tym czasie te, ca, całej tej trudnej sytuacji sam przeszedłem terapię indywidualną, z której jestem zadowolony yy, i poszedłem właśnie w to, żeby zagłębiać się w zarządzanie ludźmi czy to w biznesie, czy to w innych organizacjach, jakby w, kości w kościele w kwestie właśnie przywództwa, bo de facto każdy z nas jest przywódcą, czy liderem choćby we własnej rodzinie i to były dla mnie takie tematy, które no dzisiaj też jestem zaangażowany, że one są ważne, bo one po prostu dotyczą każdego z nas na co dzień. To jest taki wątek, też myślę, może być istotny dla wielu ludzi. Weszła od Ciebie żona, zostałeś sam, wiem, że teraz masz drugą żonę i dla niektórych ludzi to jest dylemat, czy, czy Bóg pozwala na takie rzeczy? Że... Tak, to dla mnie też był e, trudny temat, i może jeszcze powiem tak za, za, zanim jakby od tej strony formalnej to może powiem taki bardziej osobisty aspekt bo kiedy na terapii terapeutka właśnie zapytała się mnie no dobrze, to jak teraz jestem tak w zasadzie a, powiedziałem e, terapeutce, że w momencie kiedy już jestem wolny, to na horyzoncie no, pojawiają się jakieś kobiety, które w zasadzie jakbym Zrobił ruch i powiedział, że, że chce, to, to byłyby gotowe wejść w związek. I terapeutka pamiętam, zapytała się mnie to, i co jak ja na to, jaką miałem odczucie, refleksję. I ja powiedziałem, że mam takie wrażenie, jakby się taka przede mną otwierała, taka wielka brama, żelazna, i tam patrzę, a tam takie, no po prostu raj rośliny, ptaszki, zwierzęta i tak dalej. Nic tylko się rzucić i się cieszyć. I pamiętam, jak wtedy terapeutka powiedziała, że dopóki nie zamknę emocjonalnie relacji z byłą żoną, to żebym nie budował i nie wchodził w nowe relacje, nawet na zasadzie takiej, na wszelki wypadek. To było dla mnie wtedy bardzo ważne, bo wtedy podjąłem taką decyzję, że ja nie będę w tej sytuacji jak gdyby rozglądał się i jakby poszukiwał i dokonywał wyboru na zasadzie właśnie takiego pewnego wyboru no, to ma plusy i minusy takie, to takie, takie, takie no to, no to ta wtedy zupełnie ten temat e, odłożyłem i powiedziałem ok, ja jestem gotowy, mógłbym czy, czy chcę być z kobietą ale nie będę tego robił na siłę że najpierw musi się pojawiać emocja uczucie a dopiero później będę się zastanawiał jak gdyby rozumem, czy, czy wszystko w, akurat w tej emocji uczuciu y, pasuje to tak, jak gdyby dygresja. Ale cały czas pojawiał się ten właśnie problem ponownego małżeństwa. Zacząłem ten temat w jakiś sposób czytać i, i okazało się, że w różnych e, kościołach chrześcijańskich, bo tylko do tych się ograniczałem, w różnych kościołach chrześcijańskich są bardzo różne podejście. No, tu w Polsce chyba wszyscy znają jak gdyby podejście w kościele katolickim, gdzie w zasadzie ponowne małżeństwo jest niemożliwe, chociaż sam kościół znalazł, jak gdyby, wprowadził szereg takich furtek w postaci unieważnienia małżeństwa i tak dalej. W związku z tym no, jest to i tak trochę jak gdyby, takie nie do końca jasne, co jest możliwe, a co nie. Natomiast poznając, jakie są podejście w innych kościołach chrześcijańskich, zobaczyłem, że tak. Po pierwsze, jest szereg fragmentów w Biblii, które mówią, że w pewnych sytuacjach jest dopuszczalne ponowne małżeństwo. I tu nie chciałbym wchodzić jakby w szczegóły w jakich sytuacjach, ale że w pewnych sytuacjach, uwarunkowaniach jest to możliwe. Natomiast to, co najbardziej dla mnie było takie zaskakujące, czy takie odkrycie, to co do tej pory bardzo często właśnie w takich sytuacjach mówię, to taka sytuacja, kiedy osoba po rozwodzie jest sama. Biblia mówi, że jeśli ktoś nie potrafi żyć sam, to lepiej nie wejdzie w związek. Czyli to Wręcz mówi, prawda, jeśli ktoś gore to lepiej niech będzie w związku. Yy, no to co ma zrobić taka osoba samotna po rozwodzie? Jak nie potrafi żyć sama, gorę, a Biblia mówi, żeby weszła w, weszła w ten związek. Bo lepiej jest żyć dwóm osobom. I druga kwestia w tym momencie, no dobrze, nawet jeśli to było z winy tej osoby, ten rozpad małżeństwa, to Pan Bóg mówi, że wszystkie grzechy wybaczę. A zatem, dlaczego tej osobie nie wybaczyć i pozwolić, żeby mogła to życie układać w miłości, w satysfakcji i tak dalej. Te dwa podejścia, które... Zresztą taką książkę bardzo dobrą na ten temat przeczytałem pod tytułem Małżeństwo, rozwód, ponowne ma małżeństwo. Yy, te dwa podejścia yy, twierdziły mnie, że musi być możliwość, żeby ta osoba weszła w ponowne małżeństwo. Sam Jezus na krzyżu, kiedy miał dwóch złoczyńców, którzy, można powiedzieć, że popełnili jeszcze większe rzeczy w postaci prawdopodobnie morderstwa, to sam Jezus w tym momencie im wszystko wybaczył, odpuścił i czasami tak dość ostro, brutalnie nawet może mówię, że kościoły, które nie pozwalają na ponowne małżeństwo są mniej miłosierne niż Jezus na krzyżu co nie znaczy, że należy, że rozwód jest czymś dobrym, rozwód zawsze jest czymś złym i żaden kościół chrześcijański nie promuje rozwodu do tego nie zachęca a wręcz powstrzymuje ale ja dzisiaj mam Pełni przekonanie, że musi być możliwość, żeby osoba weszła w ponowny związek. To oczywiście jest szereg rzeczy ważnych, żeby kwestia wiary z, z osobą wierzącą, kwestia zamknięcia poprzedniej relacji, jest szereg takich innych rzeczy, ale ta możliwość dla mnie powinna być. I w wielu kościołach ona jest możliwa. Yy... Okay. dzięki za takie szczere podzielenie się tym. Myślę, że to są ważne kwestie i też do rozważania przed wielu tutaj mi się słuchaczy. No, powoli będziemy się zbliżać do końca naszej odpowiedzi. Powiem, czy jest coś jeszcze, co dotyczy Boga, duchowości? Czym chciałbyś się podzielić? Co wydaje ci się istotne. tak, pytanie z zaskoczenia. To w takim razie podzielę się ostatnią myślą, która. Okay. Jakieś, może chyba z parę tygodni mi przyszła do głowy wszyscy zapewne którzy chodzą do kościoła czy czytają Biblię znają przypowieść o grudniku który mówi Panu Bogu żeby nie wycinał drzewa że On jeszcze je przytnie ale obłoży nawozem pozwoli, że może w końcu będzie jakoś owocowało na bazie tej przy i słuchając też jednego kazania z tym związanym, przyszło mi takie stwierdzenie, że jeśli nie będziesz owocował, to Pan Bóg cię przydnie i obłoży gnojem. A to będzie bolało i śmierdziało. Może jest ono brutalne, bo z jednej strony mówimy, że Pan Bóg nie, nie czyni zła, jedynie czasami, jak gdyby dopuszcza. Ale i może, moje, może to zdanie brzmi brutalnie ale ważne jest w tym właśnie to, że my musimy owocować, że wiara nie może być czymś że to co Bóg chce w tym zdaniu jak gdyby, albo to co ja chcę powiedzieć w tym zdaniu, to, że wiara nie może być czymś osobistym, czymś intymnym, że Bóg od nas oczekuje, że tą wiarą będziemy się dzielili, będziemy o niej mówili, będziemy ją przekazywali, będziemy ją pokazywali przez nasze postępowanie, bo to, co też jest ważne, to yy, czasami dużo ważniejsze jest nie mówienie na temat wiary, Ewangelii, Biblii i tak dalej, tylko pokazywanie tego przez własne działanie, przez własny przykład, to, co robimy w domu, w pracy, w każdym miejscu. I nie musimy czasami otwierać ust, żeby to Słowo Boże głosić i przekazywać i pokazywać. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za to wszystko, co powiedziałeś i trzeci powodzenia w Twoim życiu osobistym. I za udział. Dziękuję.